To są informacje Polskiego Radia 24. Pracownicy są bezpieczni, strażacy wciąż pracują. Trwa dogaszanie pożaru hali produkcyjnej na Mazowszu. Pozorny czy trwały? Nasi goście komentują porozumienie Kaczyńskiego z Morawieckim. Na koniec wspomnienie Elżbiety II. Dziś setna rocznica urodzin brytyjskiej królowej. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. A akcja strażaków po pożarze hali produkcyjnej w miejscowości Bramki koło Grodziska Mazowieckiego. Na miejscu działa 250 strażaków. Jest szansa, że uda się ugasić pożar koło południa. W Bramkach jest Aleksander Przoniak.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 Strażak został ranny. Burmistrz gminy Błonie Zenon Reszka powiedział, że pracownicy zakładu zostali objęci opieką. Wtychczas ukomiliśmy w nocy autokar gminny, który zabrał tutaj obecne osoby do pobliskiej najbliższej szkoły.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 Widać, że dobra atmosfera, pozytywne sygnały płyną. Dzieje się dobrze, idziemy do zwycięstwa, wygramy przyszłe wybory, jest jedność. Inaczej widzą to polityczni konkurenci. Rozejm jest pozorny, ocenia drugi gość poranka, senator koalicji Krzysztof Kwiatkowski. Dzień przed tym, jak Adam Bielan zrobił rozłam w Polsce jest najważniejsze i to zapewniał, że wszystko jest okej, okay, że on życie by oddał za Jarosława Gowina jako lidera. Te scenariusze mają już przetestowane, spokojnie. Czyli? Czyli e, będą zapewnienia o miłości, a zdrada będzie w tym momencie, w którym któraś ze stron uzna, e, że to jest ten moment optymalny. Dzisiaj obie strony uznały, że to jeszcze nie ten czas. Czyli bomba z opóźnionym zapłonem. Tak, no tego się już nie da skleić. Będzie okazja o to spytać o 12. Wspólna Konferencja Prezesa PiSu i Mateusza Morawieckiego. Polska analizuje wniosek Słowacji o wydanie zgody na przelot samolotu Roberta Ficy do Moskwy. Szef słowackiego rządu chce tam złożyć wizytę 9 maja, gdy Rosjanie świętują Dzień Zwycięstwa. Na przelot samolotu ze słowacką delegacją nie zgodziły się już Litwa, Łotwa i Estonia, dlatego Słowacy szukają alternatywnej trasy.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 Była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii i drugim po Ludwiku XIV najdłużej panującym na świecie. Sto lat temu, 21 kwietnia 1926 roku, urodziła się Elżbieta z dynastii Windsor. Jako Elżbieta II zasiadała na tronie Zjednoczonego Królestwa przez 70 lat. Jej koronacja w czerwcu 1953 roku była pierwszą taką uroczystością transmitowaną przez telewizję, gdy arcybiskup Canterbury nałożył na głowę Elżbiety koronę Lord Dowie zawołali God save the Queen. Elżbieta II zmarła 8 września 2022 roku w wieku 96 lat, a z okazji przypadających dziś setnych urodzin królowej jej syn, król Wielkiej Brytanii Karol III wygłosi specjalne orędzie. W przemówieniu będzie towarzyszył film przedstawiający najważniejsze momenty z życia monarchini. To były informacje Polskiego Radia 24. w większości regionów będzie przyjemny i słoneczny. Tylko na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu może przelotnie popadać. Temperatura niezbyt wysoka, od 10 stopni na Podlasiu do 13 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Reklama.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 Dzień w Polskim Radiu 24. 11.08, prawie 9, Polskie Radio 24. Ciekawa informacja. Piszemy o tym, że jest w końcu akt oskarżenia przeciwko Adamowi A. To zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała ten akt przeciwko zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta. Przypomnę, chodzi o śledztwo w sprawie fałszowania podpisów pod listami wyborczymi z 2014 roku w województwie podlaskim. Dlatego powiedziałam w końcu, bo to śledztwo było przenoszone przez lata z miejsca w miejsce, a teraz ma swój w pewnym sensie finał. Dnia. Czy swój finał ma wewnętrzny konflikt w Prawie i Sprawiedliwości? Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki mieli się porozumieć w sprawie przyszłości stowarzyszenia, które założył były premier. A przynajmniej tak wynika z wpisu europosła PiSu Adama Bielana, który wziął udział we wczorajszej rozmowie, tej nocnej. Nieoficjalnie można jednak usłyszeć, że to porozumienie tylko na chwilę, bo czołowym politykom PiSu jest po prostu nie po drodze. I teraz z nami Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. No to mamy ten taki trochę lukrowany przekaz. A jaka jest rzeczywistość? No, wygląda na to, że porozumienie jest. Wieczorne i nocne spotkanie, czy raczej nocne właśnie spotkanie, bo to było w późnych godzinach wieczornych, przyniosło efekty, ale spór jest tylko chwilowo zażegnany. Janusz Cieszyński, który jest członkiem Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, zaprzeczył co prawda nieoficjalnym informacjom, jakoby były premier i tak przygotowywał się do stworzenia własnej partii i jakoby przygotowywał alternatywne listy wyborcze na wypadek, gdyby członkowie Stowarzyszenia na tych listach przyszło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 Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Ruski mówił na naszej antenie, że podczas spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim rozmawiano o nowych kierunkach rozwoju. Partii zaznaczył, że w Prawie i Sprawiedliwości funkcjonują różne frakcje, które współdziałają na rzecz, jak to ujął zwycięstwa w wyborach. Widać, że dobra atmosfera, pozytywne sygnały płyną, dyskusja jest potrzebna, duża partia, gdzieś zdania w różnych sprawach mogą być różne, a jak są różne zdania, no to trzeba rozmawiać, dyskutować, tak to z reguły jest, tak to się dzieje i się, dzieje się dobrze, idziemy do zwycięstwa, wygramy przyszłe wybory, jest jedność. Co do tej dobrej atmosfery to wątpliwości ma senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że z wczorajszego spotkania zwycięstwo wyszedł Mateusz Morawiecki.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 Jarosław Kaczyński liczy na efekt czarnka, czyli żeby wzrosło poparcie dla PiSu, więc teraz awantura mu nie jest potrzebna. Czyli to polityczne mleko jeszcze się nie wylało, a za niespełna godzinę w siedzibie partii na Nowogrodzkiej planowana jest wspólna konferencja prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Marowieckiego, a to oznacza, że ten topór wojenny na moment został zakopany. Na moment. Sylwia Białek, o tym co tu i teraz w takim razie dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.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 Czy Chyba jest coś konflikt. głębiej? Mhm. Natomiast ja powiem tak, walki frakcyjne w poszczególnych partiach nie są niczym złym, co więcej, pewnego rodzaju ferment intelektualny, ideowy jest potrzebny każdej frakcji. E, na przykład moim zdaniem brakuje tego nowej lewicy, gdzie Włodzimierz Szczerzasty zwasalizował de facto partię. E, natomiast pytanie, czy za tym się coś kryje. E, Mateusz Morawiecki ma ambicje, jest silny, jest wyrazisty, potrafi rozmawiać dyskutuje z liderami innych partii, więc pod intelektualnie też, jako człowiek, który się wywodzi z uniwersytetu, wolę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 uboczne Po prostu inne schorzenia towarzyszące. I niestety polska ochrona zdrowia się nie przekierowała na, to, na tę nową sytuację. Mamy też bardzo szybko starzejące się społeczeństwo, najszybciej prawie w Unii Europejskiej. Pod tym względem bardzo szybko rośnie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, a osoby w wieku poprodukcyjnym to są osoby, które znacznie częściej chorują niż osoby 60 minut. Mm -hmm. Znacznie częściej. I lawinowo rosną Jasne. wydatki na osoby 65 plus niż na przykład 40. E, szpitale powiatowe czarny tydzień w związku z sytuacją Finansową tych szpitali wczoraj rozmawiałam z panem Dariuszem Gałęckim dyrektorem szpitala powiatowego w Tomaszowie Lubelskim o sytuacji szpitala mówił tak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 A zadłużenie tych powiatowych to około miliarda złotych, jest ich około 300, więc ponad 3 miliony 333 tysiące na każdy szpital. No I to tu, i, mm -hmm, jeśli ten Stomaszowa nie ma problemów, no to znaczy, że te 3 miliony przechodzą na inne i tak dalej i tak Ale dalej. Ale tu kontynuuje wątek. Relatywnie szybko rosną y, wydatki na pensje dla personelu medycznego. Relatywnie szybko, nie bardzo szybko, ale stosunkowo szybko. Większość wydatków, które rosną w ramach ochrony zdrowia, bo rosną wydatki również w stosunku do PKW, to są wydatki na personel medyczny plus bardzo drogie nowe technologie medyczne. Bardzo drogie. Natomiast jeśli chodzi o takie, takie zabiegi, takie badania jak na przykład y, tomografia, jak rezonans, one są bardzo drogie. Są bardzo drogie, natomiast NFZ daje stosunkowo mało. Szpitale nie mają na tym I teraz żadnego zyski, ogranicza. Wręcz mają straty. Mm -hmm. W związku z powyższym y, szpitale tną na badaniach profilaktycznych bardzo ważnych, które... W dłuższej perspektywie mogą ratować życie, ale mają do wyboru. Albo ograniczamy e, liczbę tomografii, albo rezygnujemy na przykład z szybkiego reagowania i ratowania ludziom życia tu i teraz. Oczywiście mhm. szpitale wybierają ratowanie ludziom życia. Sorry, muszą dobrze funkcjonować, bo to jest człowiek z udarem, zawałem, ze złamaną nogą, człowiek, który traci przytomność, więc muszą w to wchodzić. To jest dramatyczny wybór, natomiast moim zdaniem, i tu jest mi przykro jako obywatelowi, państwo nie traktuje ochrony zdrowia jako obszaru strategicznie ważnego, bo w moim przekonaniu powinniśmy przekierować mnóstwo środków na ochronę zdrowia, powinniśmy skokowo zwiększać wydatki na ochronę zdrowia, powinniśmy... A jakim kosztem? Jakim kosztem? Ja no bo budżet osobiście... nie jest z gumy. Zbroić się Dokładnie tak. musimy, ja choć jestem... na przykład profesor Kołotko mówi, że przecież można by zbroić się z rezerw, na przykład część tych pieniędzy z rezerw przeznaczyć, bo mamy je za duże. No ale komu zabrać, żeby dołożyć na zdrowie? Moim zdaniem przede wszystkim podnieść składkę zdrowotną. Tu jestem zdecydowanie niepopulistyczny. Trzeba mieć mhm. dodatkowe pieniądze w systemie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, my rzeczywiście ograniczyć jesteśmy. ograniczyć listę zawodów, profesji zwolnionych z płacenia składki. To też jest jeden Wszyscy z argumentów. Wszyscy powinni płacić jednolite mm -hmm. składki i podatki. Tu się zgadzam z częścią organizacji Jest ponad 20 takich grup. Tak, mm -hmm. ale w ogóle jest też tak, że tak samo powinny być opodatkowane i oskładkowane wszystkie rodzaje umów. Umowy o dzieło, umowy zlecenia Jasne. To byłby sprawiedliwy system. To może prezes pko u i z krypto. Posłuchajmy pana Piesiewicza, który podkreśla, że jeszcze przed podpisaniem umowy z pko em zwrócił się do ABW o wsparcie, ale go nie dostał.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 Tylko, że jak twierdzi Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych, w piśmie pkl wcale nie padło pytanie o Zonda Krypto, tylko o udzielenie informacji, cytuję, lub przeprowadzenia szkolenia dla kierownictwa organizacji z zakresu ewentualnych ryzyk związanych ze współpracą z tego typu podmiotami i organizacjami. Koło się zamyka. Co dalej tak politycznie w sprawie Zonda Krypto, jak pan sądzi? Kto poniesie konsekwencje, kto się na tym zbuduje? Znaczy moim zdaniem konsekwencje polityczne powinien ponieść pan prezydent Karol Nawrocki, który wetuje kolejne wersje ustawy ograniczającej samowolę kryptowalut. Warto powiedzieć sobie, że to nie jest inicjatywa polskiego rządu, żeby ograniczyć właśnie tą bezkarność samowolę kryptowalut. To jest inicjatywa Komisji Europejskiej, która zauważyła już jakiś czas temu, że kryptowaluty mogą być moim zdaniem są coraz bardziej zagrożeniem dla systemów finansowych w Unii Europejskiej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, warto pamiętać, że zonda krypto to nie jest polska kryptowaluta, tylko estońska. W związku z tym kolejny wniosek. Wydaje się, że warto byłoby wypracować mechanizmy kontroli kryptowalut unijne, nie tylko narodowe, ale unijne. My na razie nie mamy ani unijnych, ani polskich. No ale od tego jest Mika, przecież to rozporządzenie unijne, które Mika ma to jest, regulować. Mika to jest rozporządzenie, które mówi o nadzorze krajowym i mhm. uważam, że bardzo źle się stało, bardzo źle się stało, że nie weszła w życie ustawa, która kontroluje właśnie kryptowaluty, Zdziwiony jestem stanowiskiem pana prezydenta, części, dużej części Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, że KNF to jest instytucja, która jest, ma zbyt duże upoważnienia, że ona jest w ogóle niebezpieczna dla całego rynku kryptowalut. KNF to jest instytucja, która nadzoruje system bankowy. E, moim zdaniem, jako też obywatela, który dobrze żyje swojemu państwu, e, kryptowaluty powinny być nadzorowane na podobnych zasadach co banki. Już teraz widać, że kryptowaluty mogą być zagrożeniem dla systemów finansowych nawet krajów takich jak Polska, ponieważ my do końca nie wiemy, jakie jaki środki finansowe są na kryptowalutach. I jeżeli ktoś nam będzie bardzo źle życzył, patrz na przykład Federacja Rosyjska, to może być atak spekulacyjny na polską złotówkę, na czym wszyscy ucierpimy. Więc wydaje mi się, że strategicznym interesie polskiego państwa jest to, żeby kryptowaluty zostały bardzo szybko objęte nadzorem i moim zdaniem większym jeszcze, tu się nie zgodzę z dużą częścią sceny politycznej polskiej, większym nadzorem nawet niż to jest w polskiej ustawie, bo tu jest potrzebny i nadzór polski, i nadzór unijny. A ja jako obywatelka yy, mam oczekiwania oczekiwanie wobec Pana Prezydenta i rządu, że dla dobra tych wszystkich, których pieniądze są zagrożone, porozumieją się w tej sprawie i do Sejmu nie będzie wracał kolejny projekt, znaczy kolejny, ten sam, kolejny raz. Przyłączam się do pani. Ale to może nieco naiwna sugestia albo oczekiwanie. Piotr Szumlewicz z nami. Dziękuję Panu Dziękuję bardzo, bardzo za komentarz.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 Osteo i chronie kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wawni witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo nie daj się złamać. Zdrowid.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 Minęła 11.30 Aleksandra Kozera. Zapraszam. To była spodziewana decyzja. Tak politolog profesor Andrzej Zybała ze szkoły handlowej komentuje efekty spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Rozmowy miały przynieść porozumienie w sprawie nowego stowarzyszenia założonego przez byłego premiera. Poinformował o tym uczestniczący w spotkaniu Europoseł PiS Adam Bielan. Jarosław Kaczyński musiał pójść na ustępstwa, uważa profesor Zybała. Prezes Kaczyński jest bardzo racjonalny, jeśli chodzi Chodzi o kreowanie sytuacji w swojej partii. Nie spodziewałem się, że on może pójść na wojnę z Morawieckim, usuwając go ze struktur partyjnych, czy, czy, czy jeszcze tam jakoś, jakąś obstrukcję wobec niego uprawiając. To raczej nie, nie, nie wchodziło w grę. Szczegóły porozumienia poznamy za niespełna pół godziny. Na wspólnej konferencji mają wystąpić prezes Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Pod warszawskich bramkach spłonęła ogromna suszarnia warzyw. Strażacy przez wiele godzin walczyli z pożarem trzech obiektów o łącznej powierzchni 23 tysięcy metrów kwadratowych. W akcji gaśniczej brało udział ponad 250 mundurowych. Trwa rozbiórka zniszczonych elementów hali. Konieczna była ewakuacja 19 osób, które mieszkały w pobliskim hostelu. Nikt nie ucierpiał, mówi Damian Dolniak z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Uszkodowany został strażak ratownik, który uległ upadkowi lekkiemu, z urazem kończyny dolnej został przetransportowany do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Na Ukrainie rusza kolejny etap poszukiwań ofiar zbrodni wołyńskiej. Eksperci Instytutu Pamięci Narodowej poszukują szczątków Polaków, którzy zginęli z rąk UPA w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Z szacunków historyków wynika, że w pacyfikacji obu wsi w sierpniu 1943 roku zostało zamordowanych ponad tysiąc Polaków. Celem rozpoczętych dziś prac jest zlokalizowanie szczątków około 350 osób, mówi rzecznik IPN-u Rafał Kościański. Te prace, które rozpoczynają się, polegają na tym, żeby wyznaczyć to miejsce, gdzie mogą znajdować się mogiły. Około 350, bo takiej grupy ofiary poszukujemy. Na podstawie prawa obowiązującego na Ukrainie najpierw prowadzi się prace poszukiwawcze, a później dopiero ekshumacyjne. Zgoda na prace poszukiwawcze w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej to pierwsza tego typu decyzja ze strony ukraińskich władz. Na zielone światło wciąż oczekuje 26 innych wniosków złożonych przez IPN. Omijali unijne sankcje, teraz zapłacą gigantyczną karę. Mowa o białoruskiej spółce, która wywoziła przez Polskę luksusowe samochody do Rosji. Małopolski Urząd Celno-Skarbowy nałożył na firmę karę w wysokości 20 milionów złotych. Proceder trwał w latach 2022-2023. Z ustaleń kontrolerów wynika, że do Rosji trafiło w tym czasie ponad 100 pojazdów o wartości niemal 50 milionów złotych. Według małopolskiej skarbówki to jedna z największych tego typu spraw w Polsce. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 11.34. Małgorzata Szuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. No to jeszcze króciutko o Zonda krypto. Olimpijczycy kontra giełda. Nikt już z tego nie odbierze grosza. Adam Konopka był jednym z sygnatariuszy listu skierowanego do przewodniczącego PKO-lu Radosława Piesiewicza. W piśmie domagano się wyjaśnień w sprawie zamieszania w związku z powiązaniami instytucji z rynkiem kryptowalut. Nikt już z tego nie odbierze grosza, mówi z żalem Adam Konopka w rozmowie z Polskim Radiem. Część nagród obiecano właśnie w kryptowalutach. Jednocześnie sportowcy zostali poinformowani, że mogą je od razu spieniężyć. No spieniężyliby, gdyby dostali. Łyżwiarz szybki Damian Żurek mówił w wirtualnej Polsce że stara się o wypłatę 100 tysięcy złotych, mu obiecano jako nagrodę za osiągnięcia. Na razie jednak pieniądze nie wpłynęły na jego konto. Podobnie jest z Kacprem Tomasiakiem, jak się dowiaduje TVN24. Skoczek również nie może wypłacić pieniędzy, które otrzymał e, w tokenach. No to chyba wszystko jasne. Nikt już z tego nie odbierze grosza. Komen. A z nami doktor Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego biura Think Tanku Europejska Rada Spraw Zagranicznych w skrócie ECFR. Dzień dobry, panie doktorze. Um, mam nadzieję, że się słyszymy. Wszystko jest dobrze? Tak. To o, się wspaniale. Myślę, um, co wynika? Pana zdaniem. Myślę też o dalszych konsekwencjach. Z wizyty francuskiego prezydenta w Gdańsku to jest pewnie pokłosie wcześniej zawartych porozumień w sprawie bezpieczeństwa. Ja myślę, że ta, rzeczywiście ta, ta wizyta prezydenta Macrona mniej więcej rok po podpisaniu Traktatu z Nancy, takiego traktatu bardzo ważnego między Polską a Francją zacieśniającego współpracę obu krajów, przede wszystkim w wymiarze bezpieczeństwa. No jest nie tylko symboliczna, ona jest, znaczy miała miejsce w bardzo konkretnej sytuacji, gdzie mamy w Europie, również w Polsce coraz większe wątpliwości co do gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Coraz większe wątpliwości co do tego, czy Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa, ale również w przyszłości będą tak zaangażowane w Europie, jak to było w minionych dekadach. I to skłania kraje europejskie do szukania... Współpracy silniejszej między sobą i oczywiście no, Polska jest y, kluczowym krajem jednym z, y, no, z najsilniejszych militarnie krajów zwłaszcza znaczy w ogóle całej Europy, ale oczywiście szczególnie y, ważnym w, w naszej części. Francja jest najważniejszą największą potęgą militarną y, Europy czy Unii Europejskiej y, w szczególności ze względu na swój potencjał nuklearny. I, I Oczywiście współpraca tych dwóch krajów ze sobą w wymiarze obronnym ma ogromne znaczenie z punktu widzenia y, przyszłości europejskiej obrony i naszych wspólnych wysiłków, żeby y, bronić się przed zagrożeniami y, w, w świecie, który jest coraz bardziej niebezpieczny. No, nie tylko niestety ze względu na zagrożenie ze strony Rosji, ale również ze względu na zmianę polityki amerykańskiej. Więc, więc to jest ten ten taki ważny, strategiczny wymiar. I oczywiście pewnie byłoby dobrze, czy, czy byłoby jeszcze lepiej, gdyby ta wizyta owocowała w jakieś bardzo konkretne przykłady yy, nowych nie wiem, inwestycji czy decyzji, ale, ale nie można jednak tego rodzaju relacji międzypaństwowych mierzyć yy, tylko w taki sposób, ponieważ no, to wszystko potrzebuje trochę. Czasu, To, to partnerstwo francusko-polskie jest stosunkowo świeżej daty, ponieważ w przyszłości te kraje raczej prezentowały odmienne spojrzenia na bezpieczeństwo europejskie. Francja była krajem, który starał się stosunkowo blisko, może nie tyle współpracować z Rosją, ale nie Szukał kontaktów, szukał porozumienia, szukał różnych form dialogu przez, przez wiele lat. Polska miała zupełnie w tej sprawie inne stanowisko. Nie liczyła też specjalnie na Francję, również na Niemcy jako jakichś ważnych partnerów w polityce obronnej. Tutaj priorytet był wyraźnie po stronie właśnie Stanów Zjednoczonych i i, NATO, I dopiero no, ta zmiana i w, i w Stanach Zjednoczonych i y, wojna w Ukrainie spowodowały, że, y, że kraje te zaczęły ze sobą bliżej współpracować i tego były też już, do tej, już mieliśmy tego efekty. Zresztą to zostało przypomniane przy okazji wizyty prezydenta Macrona. Taki bardzo no, symboliczny, ale, ale ważny gest ze strony Francji we wrześniu zeszłego roku, kiedy był ten incydent dronowy, kiedy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Wtedy Francja wysłała samoloty Rafale do, do Polski. Od razu to zrobiła bardzo szybko. Po to, żeby pomóc, a wiadomo, że Polska ma bardzo słabą obronę antydronową, Francuzi pomogli w monitorowaniu naszej przestrzeni powietrznej. To był taki wyraźny sygnał, że, że Francja jest zaangażowana też w bezpieczeństwo Polski. Polacy, polscy żołnierze uczestniczyli też w takich ważnych ćwiczeniach wojskowych Orion we Francji, które, które są no, takim no, chyba najważniejszym y, y, francuskim ćwiczeniem y, y, y, angażującym również partnerów y, europejskich. Więc jakby tutaj sporo, sporo w tej sferze współpracy wojskowej zwłaszcza się dzieje. Oczywiście Francja liczyła y, również na y, kontrakty zbrojeniowe w Polsce, to się nie powiodło, to znaczy w tym sensie, że... Mówi pan o Karakalach, takim... między innymi? Nie, o mówię śmigłowce? O, na... o, o, o programie Orka, to znaczy Karakale, no to, to jest już odległa, w jakimś sensie odległa przeszłość. No przeszłość, jeśli mówimy o datach, tylko pytanie, czy przeszłość, jeśli chodzi o konsekwencje, bo takich rzeczy się chyba nie zapomina. No tak, oczywiście, chociaż, chociaż no, po, po tym okresie, znaczy to, to była ta historia ze śmigłowcami, które wtedy rząd PiSu zerwał ten kontrakt czy, czy rozmowy w tej sprawie i y, y, później rzeczywiście to, to miało, drutowało bardzo mocno na relacje polsko-francuskie i właśnie też między innymi dlatego one były no, w, rzeczywiście w bardzo, na bardzo niskim poziomie. Natomiast teraz ostatnio y, y, y, Francja liczyła na to, że dostanie kontrakt na sprzedaż okrętów podwodnych no, też nie dla dostała. polskiej armii, ale tego, tego rzeczywiście nie dostała. Polska zdecydowała się na dostawcę szwedzkiego. Natomiast no, rzeczywiście zacieśnienie współpracy przemysłowej w wymiarze zbrojeniowym, ale nie tylko i też oczywiście w wymiarze jądrowym, czyli współpracy przy budowie elektrowni jądrowych w Polsce. To, to zostało zapisane w, w załączniku do umowy tej z NANCIS, tej kluczowej tego, tego, umowy zawartej w zeszłym roku. Więc myślę, że, że bez, bez tego komponentu no te, te relacje polsko-francuskie oczywiście nie będą mogły jakoś się no dalej rozwijać, ale to jest też naturalne. Znaczy ja myślę, że to jest też zdecydowanie w polskim interesie, żeby tę współpracę y, nawiązywać. Francja jest no, ogromnym potentatem, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Dysponuje najnowocześniejszymi technologiami. Jest y, no, oczywiście y, również jest rozbudowany y, niezwykle sektor y, nuklearny, y, który dostarcza no, większość energii pożytkowanej w, w tym kraju, więc, więc jest bardzo atrakcyjnym mm -hmm. partnerem dla Polski. I co więcej, no, to jest też w polskim interesie, żebyśmy rozwijali tę współpracę europejską i, roz... i byli częścią tego europejskiego łańcucha dostaw, żebyśmy byli częścią europejskiego przemysłu, znaczy jako, jako ważny jego... Jego filar, no bo to jest na tym też od tego też w gruncie rzeczy zależy zdolność Europy w przyszłości do obrony. To znaczy jak mówimy o tym, czy, czy Europa będzie w stanie się bronić, czy będzie jakimś ważnym graczem w dziedzinie bezpieczeństwa, to nie zależy to od tego, czy, czy utworzymy jedną europejską armię, co jest jakąś fikcją i, i nigdy nie nastąpi, ale zależy to od tego, jak... Blisko współpracujemy między sobą właśnie w wymiarze przemysłu zbrojeniowego, czy wzajemnie się dobrze uzupełniamy, czy dysponujemy tym samym, czy podobnym, pasującym do siebie komplementarnym sprzętem wojskowym, czy nasze armie mogą ze sobą łatwo współpracować. To są te, te, te kluczowe elementy i, i temu też służy to... Ten traktat polsko-francuski i nawiązanie tej bliższej współpracy, która oczywiście jest obliczona na lata, to nie, nie może mierzyć y, sukcesu Takiej, takiej współpracy no, po, po, jednym, po jednym roku, ale ta wizyta... Panie, panie doktorze, bo jeszcze a propos współpracy gospodarczej, pozwolę sobie panu wejść słowo, bo czytam też na stronach Business Insidera pewne podsumowanie, że Francja po USA i Niemczech jest trzecim największym inwestorem w Polsce. To inwestycje tylko z 2024 roku rzędu ponad 114 miliardów złotych. Wiele firm z francuskim kapitałem funkcjonuje w naszej rzeczywistości, wspomniał Pan o współpracy energetycznej. Premier, ja wiem, że takie sprawy lubią ciszę, pewnie Pan się ze mną zgodzi, że zbyt wielu szczegółów nie poznamy. Ale premier mówił o decyzji w sprawie drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, która jeszcze nie zapadła, ale Francja ma być traktowana jako jeden z najpoważniejszych partnerów, między innymi ze względu na zaufanie. Ale jeszcze wracając do samego Nancy, tam była mowa o pewnym parasolu nuklearnym, to znaczy, co to może oznaczać tak, tak konkretnie? To jest tak, że to jest oczywiście bardzo, bardzo trudny temat i, i taki, gdzie naprawdę nie sposób oczekiwać bardzo szybkich decyzji. To jest tak, że oczywiście cała Europa liczy na to, że parasol nuklearny Stanów Zjednoczonych będzie nadal rozpostarty nad naszym kontynentem i że nawet jeżeli Stany Zjednoczone będą redukować swoją obecność czy zobowiązania w wymiarze wojskowym, w wymiarze obronnym wobec Europy, to ten kluczowy element obrony terytorium europejskiej części NATO pozostanie. Ale to jest oczywiście nie, nie jest to pewne. Tak naprawdę nie wiemy, na ile to jest realne. Nie wiemy, jak będzie wyglądała polityka amerykańska. Dzisiaj jest ona niezwykle niestabilna, jest niezwykle nieprzewidywalna i ta nieprzewidywalność powoduje, że coraz więcej krajów próbuje szukać jakiegoś planu B. I tym planem B realistycznym w Europie jest w zasadzie tylko w przewidywalnej przyszłości jakaś forma współpracy z tymi krajami, które posiadają w Europie broń jądrową i to jest Francja i Wielka Brytania, chociaż Francja jest oczywiście tutaj dużo ważniejszym partnerem. i Więc... To, te, tego dotyczy również te, te, te, te rozmowy, które y, toczą się oczywiście za zamkniętymi drzwiami między Polską a Francją. Polska jest jednym z ośmiu krajów, które y, pozytywnie odpowiedziały na deklarację y, y, prezydenta Francji, y, że Francja byłaby właśnie gotowa do jakiejś formy y, udostępnienia w swojej broni nuklearnej na potrzeby Europy. Zresztą to jest zapisane w, w, też w strategii nuklearnej francuskiej, ale oczywiście to nie znaczy, że Polska będzie miała y, możliwość współdecydowania o tym czy jakikolwiek inny kraj, w jaki sposób ta broń będzie y, wykorzystana. Francja, nie sposób sobie wyobrazić, żeby, żeby Francja y, z, zgodziła się na to, żeby no, tę możliwość dysponowania tym wózikiem nuklearnym z kimkolwiek dzielić. Natomiast oczywiście są możliwe różne inne formy współpracy, to znaczy na przykład oczywiście taka już bardzo zaawansowana, to stacjonowania broni jądrowej na terytorium Polski czy innych krajów, które by... W, w, w, tak jak to, które by, by uczestniczyły w takim programie, tak jak to jest w tak zwanym programie Nuclear Sharing w, w, w ramach NATO, gdzie na przykład amerykańska broń jądrowa jest stacjonowana w, w Belgii czy, czy w Niemczech czy w Turcji. I, i, ale te kraje oczywiście nie mają możliwości decydowania o jej wykorzystaniu. Jasne. Panie doktorze, jeszcze ja teraz cześć, zaproszenie cześć, ważne ważne zaproszenie dla naszych słuchaczy na magazyn Saldo, który um, o 12.30 na antenie Polskiego Radia 24 i te ekonomiczne konsekwencje czy relacje Polska-Francja podsumujemy w tej części programu. Geopolityka, bo chciałabym, żeby, y, y, y, żebyśmy i o tym porozmawiali. Przypomnijmy tylko, co mówił Donald Tusk na temat...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 dbając o relacje transatlantyckie, a równocześnie obaj nie mamy złudzeń co do tego, że świat się zmienił. To dodam jeszcze tylko opinię generała Polko, który pytany o to, w jaki sposób, jak, jak mocno, jak solidnie Europa powinna się skonsolidować, powiedział, musi, nie ma innego wyjścia. Że teraz żyjemy w takim momencie, w którym, owszem, Stany Zjednoczone są natowskim sojusznikiem, filarem, choć deklaracje bywają różne, ale Europa nie ma innego wyjścia. No tak, znaczy ja, ja myślę, że, że te, te, taka, taka jest prawda. Oczywiście problem polega na tym, że y, y, y, czasu mamy stosunkowo mało. I y, to, to znaczy oczywiście nie wiemy, pytanie jest co jest tym horyzontem, co jest tym ograniczeniem czasowym, y, tym naj, naj, takim najtrudniejszym, czy najbardziej... Ale mówi pan o, o politycznych aspektach, bo może kolejne amerykańskie wybory prezydenckie. No tak, znaczy, tylko, że ja bym się nie... znaczy, ja bym przestrzegał przed takim, taką nadzieją, że... Yy, I to jest zresztą jakieś pewne niebezpieczeństwo dla, dla tak naprawdę, dla tych europejskich wysiłków yy, budowania wspólnej europejskiej obrony, że... Gdyby tak się stało, że, że następca, następcą dla Trumpa będzie polityk na np. partii demokratycznej, albo jakiś polityk, który będzie no, no, mniej y, nieprzewidywalny, mniej radykalny niż, niż Trump, to dojdziemy do wniosku, no, że to już no, to wszystko wraca do normy, że, że znowu wracamy do, do dawnego modelu relacji transatlantyckich, gdzie Stany Zjednoczone są tym naszym parasolem i obrońcą, Myślę, znaczy jestem przekonany, że to byłaby absolutna iluzja i coś bardzo niebezpiecznego, jeżeli by taki, taki efekt miał nastąpić i doprowadzić do, do osłabienia tych europejskich wysiłków, jeśli chodzi o budowanie własnych zdolności, własnych struktur i tej ko większej koordynacji i współpracy w Europie w tym zakresie. Natomiast, oczywiście, tym horyzontem czasowym, którego wszyscy się obawiają, jest jakaś możliwa, y, możliwa agresja rosyjska na terytorium y, NATO. Y, znane są te przewidywania różnych y, sztabów wojskowych czy wywiadów. Y, no, ale też y, główno dowodzący amerykańskich sił w Europie, prawda, y, y, mówił o 2027 roku. Ten termin. Nie wiem, no przestał tak, się będziemy. pojawiać, prawda, ale to chodziło też o, pamiętam, wypowiedzi naszych ekspertów, tych wojskowych, którzy mówili, że e, ta data jest związana z możliwościami, e, rosyjskimi możliwościami operowania zasobami dronowymi, że oni już mogą wysyłać kilkaset albo kilka tysięcy dronów jednocześnie, tylko jeszcze nie potrafią ich skoordynować i w momencie, kiedy będą e, to potrafili, to będziemy w poważnym zagrożeniu. No właśnie, no więc oczywiście więc to, to yy, różne są te daty graniczne, jest sporo zmiennych, ale wiemy, że no, świat jest niebezpieczny, yy, Rosja jest agresywna i dysponuje różnymi możliwościami, yy, które, które jeszcze do niedawna nie były yy, realne, znaczy właśnie jeśli chodzi o, o, o, o drony yy, i że yy, po prostu no, Europa musi yy, się na taki scenariusz przygotować. I teraz jest... Problem jest, znaczy Europa jest w stanie to zrobić yy, i jesteśmy w, w gruncie rzeczy już na dosyć dobrej drodze, żeby tak się stało. Natomiast yy, oczywiście to, co byłoby ważne i to do tego z, yy, czy ważne, po prostu kluczowe, to to, żeby w tym okresie przejściowym, kiedy jeszcze nie jesteśmy w stanie być w pełni gotowi na taki najgorszy scenariusz, żeby Stany Zjednoczone jednak przynajmniej przez ten okres przejściowy były tym sojusznikiem, na którego możemy liczyć. I żeby ta, więc teraz te wysiłki państw europejskich w dużej mierze zmierzają do tego, żeby utrzymać to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych jak najdłużej, przynajmniej tak długo, żeby pozwoliło nam kupić czas, i wykorzystać ten czas na y, zbudowanie własnych zdolności obronnych. Czy tak się stanie? No to y, oczywiście zależy i od tego, czy Stany Zjednoczone dadzą nam ten czas. To znaczy, czy jednak pod wpływem tych wszystkich zawirowań, które dzisiaj mamy w Iranie i w Ukrainie i, i konfliktów, również no, transatlantyckich sporów o Grenlandię, o sporów handlowych, czy, czy jednak ten, te relacje transatlantyckie nie wpadną w, w tak głęboki kryzys, że, że ta, y, te, te gwarancje amerykańskie staną się rzeczywiście całkowitą iluzją i, i też będą taką dla y, potencjalnego agresora, bo przecież to w gruncie rzeczy y, o to chodzi, to znaczy, żeby potencjalny agresor no, y, musiał liczyć się realistycznie z tym, że jego... Y, agresja spotka się z odpowiedzią tego najważniejszego członu y, NATO, czyli Stanów Zjednoczonych. Jeżeli tej pewności nie ma, czy, czy to prawdopodobnie stosunkowo nieduże, no to oczywiście zachęca to do y, podjęcia ryzyka. No, ale drugim, drugim mm -hmm. oczywiście tym elementem kluczowym są nasze własne wysiłki, to znaczy czy, czy utrzymamy to tempo zbrojeń, czy utrzymamy to tempo budowania europejskiej współpracy i struktur. My, więc to są te dwa kluczowe te dwie kluczowe zmienne bardzo panu dziękuję za, za komentarz. Dr Piotr Buras, naszym gościem, dyrektor warszawskiego biura think tanku Europejska Rada Spraw Zagranicznych. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję Państwu dziękuję za wspólny czas i już teraz zapraszam. Za chwilę w Polskim Radiu, w południe suma wydarzeń, a potem zapowiadany przeze mnie magazyn Saldo. Tam dużo miejsca Marek Klapa i jego gość poświęcą Także gospodarczej współpracy y, Polska-Francja. Spokojnego popołudnia Państwu życzymy. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Stosuj codziennie. Demagog.pl Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Rysunki Józefa Czapskiego, malarza, pisarza, współzałożyciela paryskiej kultury i kolarze współczesnego artysty Grzegorza Kozery. W tle wyprawa do Argentyny i zaginiony dziennik Czapskiego. Na opowieść o wystawie Południk 21. Czapski Kozera w warszawskiej Kordegardzie zapraszam dziś w audycji Między Sztukami. Kilka minut po 22. Katarzyna Stanowska do usłyszenia.